Pod arsenałem. Pewnej marcowej nocy gestapo aresztowało jednego z towarzyszy broni rudego, Henka. Katuszami, podstępem, znalezione gdzieś w mieście w czasie jednej z rewizji, notatki, wydobyto zeń kilka faktów. Do wiadomości gestapowców dostał się tylko drobny ułamek tego, co wiedział Heniek. W notatkach było zresztą tylko jedno nazwisko. Jeden adres. Nazwisko i adres Rudego. Po Popołudnie 22 marca 1943 roku spędził Rudy ze swym najbliższym przyjacielem. Skończyli przygotowania do przenoszenia dużego magazynu materiałów wybuchowych. Brali udział w dyskusji na temat podjętej w owym czasie przez szare szeregi akcji stworzenia porozumienia międzyorganizacyjnego konspiracyjnych organizacji młodzieżowych. I teraz szli do domów. Rudy odprowadzał Zośkę. Rozmawiali o sprawie ostatnio bardzo ich obchodzącej. O formowaniu osobowości przez wzajemne oddziaływanie. Analizowali dodatnie i ujemne wpływy, jakie na siebie wywierają. Zbliżała się godzina policyjna. Trzeba było się rozstać. Rudy był bardzo ożywiony i pogodny. Nie mam teraz żadnych zmartwień, mówił do przyjaciela choćbym nawet chciał, nie mam. Teraz ty musisz się zacząć czymś martwić. Wieczorem przed snem Zośka zatelefonował do Rudego. W ostatnich miesiącach czuli się ze sobą wyjątkowo dobrze. Zgadzali się w poglądach na świat, na wypadki, na ludzi. Pasjonowały ich te same prace, te same zadania. Zapatrzeni byli obaj w te same rzeczy, nieuchwytne, a tak ważne, że malały wobec nich wszystkie inne problemy życia. Wymiana najbłahszych zdań sprawiała im przyjemność. Zośka telefonował bez żadnego powodu, od tak, żeby powiedzieć dobranoc. Rudy leżał już w łóżku i na bosaka przybiegł do telefonu. Dobranoc, odpowiedział przyjacielowi. 23 marca o godzinie czwartej minut trzydzieści rano do mieszkania Rudego weszło sześciu ludzi sześciu Niemców umundurowanych i po cywilnemu, czterech innych pozostało na zewnątrz. Ci, co weszli, trzymali w pogotowiu maszynowy pistolet. Jakakolwiek próba oporu lub ucieczki była niemożliwa. Po krótkiej rewizji zabrano Rudego i jego ojca na Pawiak. W mieszkaniu pozostało jeszcze paru i dokładnie przeglądali każdy pokój, a potem strych i piwnice. Znaleziono rzeczy, których przeznaczenie... Nie budziło żadnych wątpliwości. Już w piętnaście minut po przywiezieniu Rudego na Pawiak zaczęto pierwsze badanie. Zwykle badania przeprowadzane są na Szucha i zaczynają się bez takiego pośpiechu. W tym jednak przypadku gestapowcy działali z wyjątkowym tempem. W przebiegu wstępnego śledztwa gestapo nabrało przeświadczenia, że Rudy jest jedną z głównych sprężyn dywersji. Gestapo zdecydowało jak najszybciej wydusić od nowego więźnia adresy magazynów materiałów wybuchowych oraz adresy wszystkich znanych mu przełożonych i kolegów. Pierwsze badanie przeprowadzono na Pawiaku. Rudy wyparł się wszystkiego. Zaczęło się bicie. Pokazano mu znalezione notatki. Wstrząsnęło nim to do głębi, ale nie zachwiało w postanowieniu zapierania się wszystkiego. Główną jego troską było ukrycie świeżej blizny poranie na udzie. To też tak się kręcił i wystawiał na razy, by uderzenia spadały właśnie na tę bliznę. Po kilku minutach blizna była już na tyle poszarpana i zakrwawiona, że Rudy przestał o tym swoim kłopocie myśleć. Katujący go gestapowcy z uporem i bez przerwy żądali adresów i nazwisk. Gdy twierdził, że nie zna żadnego i podawał bardzo lakoniczne i bardzo prawdopodobne wersje, tłumacząc powody przechowywania rzeczy znalezionych u niego w czasie rewizji, gestapowców wyprowadziło to z równowagi. Kiedy wreszcie podał pierwsze nazwisko, kolegi zmarłego niedawno w Oświęcimiu, prowadzący śledztwo wściekł się. Kłamiesz, kłamiesz, łotrze! Bicie trwało bez ustanku, z parogodzinnymi przerwami. Bito go w trzech postawach, na stojąco pięścią po twarzy i głowie, leżącego na stołku kijem i pejczem oraz na podłodze, gdy mdlał, butami po brzuchu i między nogi. Miażdżono mu również podkowami butów dłonie, na kamiennej posadce, gdy leżał wyczerpany bez sił. Bicie kijem ustało dopiero wtedy, gdy kij złamali mu na głowie. Badanie trwało przeniosło się teraz na szucha. Na stole leżały niektóre rzeczy znalezione w mieszkaniu Rudego. Między innymi duża pieczęć z kotwicą z czasów małego sabotażu. Jeden z gestapowców umaczał pieczęć w tuszu i ostemplował nią twarz i głowę Rudego. Rudy był zdrów, lecz chudy i dość drobny. Już pierwsze bicia doprowadziły go do utraty przytomności. Zemdlenia były ulgą w torturach. Nadstawiał więc umyślnie głowę na razy, by stracić przytomność i nie czuć męki. Zemdlonego budzono do życia kopaniem w brzuch, deptaniem rąk i wierceniem butami między nogami. Już pierwszego dnia męki Rudy nie mógł stać. Musiano go nosić na noszach lub ciągnąć omdlałego za ręce, włócząc głową i nogami po korytarzach i schodach. Gdy przywieziono go pierwszego dnia z szucha na pawiak, zaopiekowali się nim więźniowie. Ludzie ci, którzy co dnia spoglądali na ciężkie sytuacje, cucąc rudego, właźni byli poważniejsi niż zwykle. Pierwszą noc rudy spędził na ogólnej sali. Ojciec i kilku przygodnych ludzi na ochotnika dyżurowali przy nim całą noc, opiekując się, co parę minut podając wodę i przewracając na drugi bok. Następnego dnia przyniesiono go do szpitala w stanie bardzo ciężkim, ale już w parę godzin potem wzięto go na dalsze badania na Szucha. W czasie tych badań leżał cały czas na noszach. Na tych noszach bito go i katowano straszliwie. Trudem docucono się go na Pawiaku. W piątek przeprowadzono konfrontację z Henikiem. Gdy Rudy w dalszym ciągu przeczył, zaczęto go katować przy Heniku. Heniek stał z podsiniaczonym okiem i ze śladami zadawanych mu w czasie badań przed tygodniem razów na twarzy i głowie. Stał śmiertelnie blady, z udręki i bólu. Nie mogąc znieść widoku znęceń nad rudym, zawołał panowie. On powie, ale później. Dajcie mu spokój, to jest bardzo dzielny chłopak. Wobec uporczywego milczenia rudego gestapowcy przerwali tego dnia badania, zapowiadając wezwanie na śledztwo w sobotę. To wszystko, co było, to nic, wycedził przez zęby do rudego prowadzący śledztwo gestapowiec. Od jutra nie zmrużysz oka, będziemy cię lać tak długo, póki się nie przyznasz. A zwracając się po niemiecku do swoich pomocników dodał, bić aż do śmierci. Rudy został aresztowany o świcie, a już około godziny siódmej alarmowo zwoływali się jego przyjaciele. Byli poruszeni w najwyższym stopniu. Los uderzył w kogoś specjalnie im bliskiego. Czuli wzburzenie i pustkę, jakby się coś urwało, skończyło, uleciało. W oczach niejednego z tych młodych mężczyzn, które w ciągu ostatnich miesięcy i lat widziały już wiele groźnych obrazów, błyszczały łzy. Uczucie rozpaczy i pustki pod wpływem jednej myśli zmieniło się nagle w uczucie nadziei. Jeszcze nie koniec. Jeszcze jest szansa, przecież można odbić Rudego. Odbić można, odbić trzeba. Zośka głośno wypowiada to, co czują wszyscy. Odbijemy, odbijemy jeszcze dziś. W jednej chwili cała wstrząśnięta wypadkami istota Zośki robi skok od wzburzonych uczuć do woli, do decyzji, do planowania i zarządzeń. Gorączkowe narady przerywa dopiero przypomnienie Andrzeja, że za pół godziny jest zbiórka mająca na celu przenoszenie magazynu materiałów wybuchowych. I takie już było poczucie służby żołnierskiej w tych młodych ludziach, że wszyscy natychmiast wstali i pośpiesznie udali się na wypełnienie wyznaczonego na ten ranek koniecznego obowiązku, choć dusze ich łamały się z niecierpliwości i bólu. Całe przedpołudnie mija w gorączkowej aktywności. Padają rozkazy. Gońcy rozbiegają się w różne strony. Wszyscy z jakąś zaciętością biorą się do roboty. A roboty jest masa. Prócz ewakuacji magazynu oraz ostrzeżenia zagrożonych, szeregu żmudnych i pilnych posunięć wymaga przygotowywana na popołudnie akcja.